Następcy legendy to cykl, w którym pokazujemy po jednym ciągniku z każdej marki, który być może, czas pokaże, stanie się taką legendą polskiej wsi jak dwa znane modele krajowej produkcji stały się no, przez minionych kilkadziesiąt lat. O ciągnikach marki Case. rozmawiam z panem Michałem Waszkiewiczem, który z Kejsów ma szansę, jest pretendentem do tytułu bycia kolejną legendą na kolejnych kilkadziesiąt lat na polskich polach. To dosyć spore wyzwanie Natomiast jeśli chodzi o markę Case Age to Nie tylko w Polsce, ale i w Europie Najbardziej popularnym ciągnikiem Który najczęściej wybierają Rolnicy nie tylko z Polski, ale i z Europy Jest seria Maxim W Polsce co roku około 250 no, W przybliżeniu można powiedzieć, że takich ciągników Trafia do polskich gospodarstw Dlaczego akurat ta seria? W tej serii mamy tak naprawdę To jedyna seria, w której dostępne są i cztero cylindrowe modele i jeden sześciocylindrowy model, czyli to już jest troszeczkę ciągnik większy, ale nadal pozostaje tak jak gdyby w, w gabarycie kompaktowym i cenowo też jest jeszcze takim można dosyć powiedzieć przystępnym ciągnikiem, a jednocześnie jest, jeśli chodzi o jego jakość, jest bardzo wysoka Jest ten model jest produkowany w Austrii, w naszych zakładach w San Valentin. W zeszłym roku została poszerzona w ogóle ta seria maksum o kolejną serię z nową przekładnią, także w tej serii mamy tak naprawdę trzy poziomy wyposażenia. Mamy najprostszego Maxuma z przekładnią 16x16 mechaniczne zawory, mamy Maxuma z przekładnią bezstopniową, w których możemy bezstopniowo regulować prędkość jazdy i mamy Najwyższą klasę Maksuma z przekładnią Active drive nową przekładnią 24x24. No właśnie, Także... ale żeby stać się legendą, to jednak musiałby to być relatywnie prosty ciągnik chyba, prawda? Bo takie lubi najwięcej rolników. Tak, najwięcej sprzedaje się tego prostego Maksuma, ale z tą przekładnią 16 na 16 ale są też tacy rolnicy, którzy jednak już chcą czegoś więcej. Tak jakbyśmy zaobserwowali ten rynek rolniczy, rynek w Europie oczywiście, to byśmy zauważyli, że na przestrzeni lat sprzedają się coraz mocniejsze ciągniki jednocześnie tak powierzchnia, średnia powierzchnia gospodarstw zarówno w Polsce, jak i w Europie z roku na rok rośnie, mimo, że powierzchnia jak gdyby upraw rolniczych, tych, e, tych obszarów rolniczych się zmniejsza no bo są inwestycje, inwestycje drogowe budowane i tak dalej, i tak dalej ale też maleje liczba gospodarstw więc myślę, że te wszystkie czynniki, które jednak byśmy połączyli sprawiają, że to jednak maksum e, stał się najbardziej popularnym ciągnikiem najchętniej wybieranym już od wielu lat wśród nie tylko polskich, ale i europejskich rolników. Bardzo ważny argument dla rolnika, nie tylko polskiego, to prostota obsługi i łatwość serwisowania. Czy ten ciągnik, podobnie jak legendy sprzed pół wieku, da się naprawić za pomocą dwóch kluczy śrubokręta i kombinerek, czy to już jednak nie aż tak? No nie, no, technika poszła do przodu, tak jak w przypadku samochodów, innych urządzeń, tak w przypadku i ciągników, to już mamy troszeczkę bardziej zaawansowaną technologię, to nie jest, można powiedzieć, prosta skrzynia. Ona jest sterowana, zarówno ta najprostsza, jest sterowana, można powiedzieć, elektrohydraulicznie, a więc są pakiety sprzęgów wielopłytkowych, które, no, już musimy troszeczkę mieć pojęcie o tej mechanice, musi być doświadczony serwis, a przynajmniej serwisant, który by to zrobił, także silniki też już są sterowane elektronicznie, także w większości przypadków rolnik, no w przypadku odpłukać awarii, no nie jest sam w stanie doprowadzić do, można powiedzieć, ponownego funkcjonowania tych, tych ciągników. To już na pewno jest, jeśli chodzi o techniczne rozwiązanie, dużo bardziej zaawansowany ciągnik niż można powiedzieć te polskie legendy. Legendy jeszcze cechowały się tym, że były bardzo ekonomiczne w eksploatacji. Niektórzy mówili, że wiaderko ropy wystarcza na 3 miesiące. Czy z tym ciągnikiem też tak będzie? Tutaj musielibyśmy wziąć pod uwagę czas i jaką pracę wykonuje w tym, w tym czasie. Także ciągnik jest większy i na pewno dużo więcej zrobi w tym przedziale czasowym. Także no, jeśli byśmy liczyli to na czas no to na pewno przegra ten maksimum z tą legendą, ale jeśli liczylibyśmy na areał obrobiony w tym czasie i przeliczyli sobie spalanie na areał to na pewno nie będzie ono wyższe czy dużo wyższe niż w przypadku tych naszych polskich rodzimych legend. I ostatnia rzecz. Każdy ciągnik zwłaszcza każda legenda ma pewne wady, ma pewne słabe strony. W końcu kochamy ten sprzęt pomimo wad. Czy można powiedzieć, co jest jego słabą stroną? Mi jako przedstawicielowi producenta oczywiście nie wypada mówić o żadnych wadach tych produktów. A można jeździć z otwartymi drzwiami? No niestety nie można, zabrania tego oczywiście polskie prawo. No ale w legendach to się otwierało, drzwi i był przewiew świeżutkiego a na dodatek jeszcze można było sobie zapalić. No to mamy wadę. W legendach można było nawet wyjąć z drzwi. E, natomiast, no, tutaj odpowiadając na takie wymagania użytkowników, można zamówić ciągnik z tak zwanym pakietem palacza. Wtedy na przykład ciągnik mamy bez klimatyzacji, a mamy powiedzmy z dodatkową e, popielniczką. Także jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, odpowiedź na, na tego typu rozwiązanie.